I zaniosły do zapiecka. I nie zechcą! Sterczą w błocie, a pelikan rybki lubi zełgać coś po jakiejś wodzie. Może dadzą się namówić? Hej, hej, dzień dobry! Nad czym się pan tak zrodę zadumał? Nad pierwszym daniem i drugim daniem. <śmiech> Zjadłoby się płotkę lub suma? Tak, o tym właśnie rozmyślam z żoną. Nic nie wymyśli pan stercząc w płocie. My z bratem znamy takie jezioro, gdzie ryb jest sporo. Po prostu Czy e, Królu mój, czy są tam karpie? Jeszcze jakie? Krówe ślisk. Kłap, klap, nie mów, bo się zmartwię. A szczupaki z długim pyskiem? Zatrzęsienie. Ach, Baronie chrapiu arcyksiąże i... I, okonie. I oko nie, I faraonie, powiedz jeszcze, są tam może plodzien liny, pszany, klenie? Mnóstwo! Czuję dzioba drżenie i sandacze! I sandacze! O, milcz mu się rozpłacze, albo zdrać w swojej łaskawości, gdzie się pluszczą te pyszności. Belika tylko rybki jada, rybka powiem, to jest dla pana na samo zdrowie. Łap każda rybka bywa dobra, czy waży tego, czy kilogram, byle się tylko do niej dobrać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie, pluskanie rybki, najpiękniejsza to jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka. Chcecie rybek? Bardzo chcemy. Miejsce wskażę wam z ochotą Lecz jak się tam dostaniemy Górą my, a wy piechotą Kiedy ja zbyt wolno chodzę Nie nadążysz? Ach niestety A gdybyście moi drodzy wzięli nas na swoje grzbiety ha. Cóż sądzisz o tym żonko? Niech siadają Lećmy w słanko Na wschód? Tak, za górę rzeczkę Za las pole łąkę miedzę Nad jezioro pod miasteczkiem Co nazywa się? Za Zabietek. Słońca blask na pelikanach. Ach, gdyby mogła nas zobaczyć mama. Na dole pole łąka bur. Mamy wysoko, pośród chmur. W tej najpiękniejszej z wszystkich jazd na pelikanach. Rety, chmura! Lećmy bokiem! Błyska się, grom w dali bije Koniec tej podróży pięknej. Aj ze strachu, ledwie żyję Aj ze strachu, chyba pęknie Ziąb i wicher dookoła Nie wyjdziemy z burzy, gładko Wołaj matkę! Ratuj, matko! Co to? Co to? Grom nie wali? Minęło nas nieszczęście Czyście matki swej wołali? Tak, cudowne to zaklęcie Czy na ziemi, czy na niebie nie zawiodło nas w potrzebie Na dół, na dół Co tam? Zobacz Hej, strzymajcie ten pęd szybki Chyżej, niżej Woda, woda A, ratunku. Rybki, rybki Nie chcąc dotrzymałem słowa Po co się powiedział prawdy? Prawdy całkiem przypadkowo Aż tu nagle jak nie spadną Woda, woda, a my na dno Szczęście w tym nieszczęściu mamy Że choć pieskiem, lecz pływamy Mam tej wody pełne uszy Chodź, na wietrze się wysuszysz Co tam wleczysz? Sieć rybacką, może się do czego przyda Spójrz, w dolinie widać miasto Biegiem, biegiem, biegiem. Miasto widać? Złote miasto Złote wieże, Złoty w niebo bije blask Złotej bramy strażnik strzeże Właś, no właśnie, Nie dostrzegł nas Widzisz, złoci ludzie nie to kukły, ni rycerze Chodź stąd, placku Lepiej uciec Czemu? Nie wiem, strach mnie bierze Widzisz tego pod kolumną? Kiwa ku nam palcem złotym Chodźmy, smutny jak nad trumną Choć na sobie ma klejnoty Witaj, panie, czego pragniesz? Ach, witajcie i odejdźcie, nim szał złota was ogarnie Tak jak wszystkich w złotym mieście Czy słyszycie szlochy gorzkie? Czegoż ludziom tym potrzeba? Tego, co od skarbów droższy. W tym dworze złoty król Cały się w złoto zmienił Obcy mu chleb i obca sól On tylko złoto ceni Obcy mu chleb i obca sól On tylko złoto ceni Złote ma złoty sól Złote pałacu frota I tylko te potrawy je Co mają kolor Nie I tylko te potrawy je Co mają kolor złota Jemy przeto z króla woli Złote rybki i kanarki bez musztardy i bez soli, Żeby nie straciły barwy. Na surowo. Na surowo? Kto by upiekł płaci głową. Ach młodzieńcy, ach wspaniali, Czyście chleba smak poznali. Nic prócz chleba razowego nie jadaliśmy dotychczas. O szczęśliwcy, coś takiego. Ach niech wam się przyjrzę z bliska. Czym on pachnie? Chleb? Chleb. Chlebem. Ach, słońcem, żytem, niebem, ogniem, dymem spaliniska. Płaczesz. Żal mi gardło ściska. Na złotym dworze od stu lat Nie zjawił się wędrowiec Który by chleb zwyczajny jadł Chleb, który daje zdrowie. który chleb mi jadł, Chleb, który daje zdrowie. Wymarło zboże, od lat żyjemy po to, By w skarbcu mieć, tak jak nasz król, Przące zło. Skarby moje, złoty trzewik i pończochę, Złoty miecz i złotą zbroję Za zwykłego chleba bochen, Za okruszek tego chleba, Co ma smak i zapach nieba, Ach młodzieńcy, piękni rzeźcy, Czyście z sobą chleb przynieśli? Niedostojny. Jak bieda, zginę złotem przygniecionym. Więc uciekaj. Tak, uciekaj. Dokąd? Z nami, w ludzkie strony. Co, zostawić całe mienie życia mego czar jedyny, perły, złoto i kamienie? Ach, diamenty, ach, rubiny, ach, dukatów pełne skrzynie nigdy. Ależ... Pierwej zginę. Więc nam daj choć po klamerce, co trzeliki twoje złoci. Bałtu, precz stąd, precz, rudzielce. Chcą mnie okraść, ogołocić, ach. Ach, serce we mnie mdleje. Łapać, trzymać, to złodzieje. Drogi, dzwon na trwoga dzwoni. Łapać, gonić, łapać, gonić, dognać. Pasy trzeć, rudzielce. Psa w nos Złoty cielcu Uff Przyjemnie spocząć w lasku. Szczęście, żeśmy uszli z głową Zjadłbyś może Drogi Jacku Złotą rybkę na surowo A <śmiech> to szaleńcy Skąd radła okrutne Gdybym tyle miał pieniędzy Jadłbym co dzień bułkę z cukrem. Pożałował nam klamerki. Niech się wypcha złotym sianem. Popatrz, księżyc, jaki wielki spać przychodzi tu nad ranem. W tym jeziorku? Tam, gdzie wierzby. Jaki piękny. Tak i śmieszny. Koty lubią go i dzieci, żabom przy nim lżej rechotać. Jak ty myślisz, czemu świeci? Księżyc? Tak. Bo jest ze złota. Gdyby tak księżyc z nieba zdjąć na przekór światu, aha, gdyby złotnikom sprzedać go za sto dukatów, wywrócić kieszeń, mamo zobaczyć, kursowie to ci się podoba, a koło domu, koło domu, nasać kwiatów, gdyby tak księżyc z nieba skraść. Jak z drzewa orzech <głos> Można by wszystkim ludziom dać Złota trosze. Bez słońca byłoby niełatkę Dlatego słońca nikt nie kradnie A noc się przecież bez księżyca Obejść może Jacku, cóż coś... można mieć to złote cacko tak. Można go złowić. Złowić w co? W tę sieci rybacką. Rety. Pomysł nie z tej ziemi. Dziś? Dziś. Zaraz jak się zjawi. Prędzej śpiesz się. Gdzie idziemy? Pst! Pod wieżby sieć nastawić. On śpi tu. Tu płytka woda. Drogę ponad lasem śledź. Widzę wielką smugę złota. Zaraz go będziemy mieć. Idzie. Trzymasz sieć? No chyba. Już dotyka fali, patrz, złoci się jak wielka ryba. Pst, za chwilę będzie nasz. Jest, jest, udało się złapać. Ledwie siedź uciekł. I w drogę skradliśmy księżu złocistej. Tkwi w tym tajemnica, ani skrawek nie opuś. Nie ma już księżyca. i do rzeki. Pewnie, po co pustą nosić. Niechaliby ma kropnie nie O, o, o, o, o, o, o, o, Gadać krótko, jeśli chcecie ze mną zgody, gdzie jest złoto? Jakie złoto? Co wrzuciliście do wody? Księżyc. Myśmy go ukradli. Księżyc po co? My dla matki. Księżyc nie jest do kradzenia. Dziwne, z nim się działy sztuki. On cię tak co miesiąc zmienia. Ech, głupta, łuki. Skąd jesteście? My z Zapiecka. Uciekliście? Tak. Od matki. O, buławo ma Zbójecka na proch. Zetrzyj te gagatki. Wiemy, że to czyn był straszny. Myśmy kiełbie wełbie mieli. My wracamy. Łżecie, ptaszki. Nie, wieleśmy wycierpieli. Utonęlibyśmy w bagnie, gdyby nie kobieta pewna, co na wzgórzu ogień pali. W spórze. Bagno? Tchu mi braknie. Czemuś zamilkł? Gadaj dalej. Przywlekliśmy dla niej drzewa. Pomogliście tej kobiecie? Syna swego się spodziewa, co w dalekim przepadł świecie. Noc w noc wielki ogień pali, a gdy ktoś w ciemnościach brodzi, w oświetlonej woła dali – cynku, czy to Ty nadchodzisz? Najzacniejsza to jest z matek. Oprócz naszej matki zacnej. Oddałbym Wam krwi ostatek. Pomogliście mojej matce. Dla laty hej, poszedłem w świat O szczęście dla swej matki A gdy się hej, uśmiechnął los Gdy niosłem jej grosików trzos Ślizbójcy mnie napadli Ślizbójcy go napadli Krzyknęli hej, czy wolisz śmierć Śmierć nędzną od maczugi Czy z nami chleb zbójecki jeść i koniom hej, ogony pleść Przez dziesięć latek długich Przez dziesięć latek długich Odrzekłem hej, zbójecki świat Nie dla mnie to kraina Lecz będzie lżej przy koniach stać Niż głowę hej, pod pałkę dać Gdy matka czeka syna Gdy O ty, zbójca, ze mnie taki, co o końskie dba podkówki. Zwo mnie tutaj nieborakiem, bo nie skrzywdzę nawet mrówki. Dotrzymałem zbójcom słowa, kryjąc żałość swą okrutną. I co? Gdy już o tym mowa, dziesięć lat upłynie jutro. Przygotuję świtkiem konie. Wy domamy, ja domamy. Patataj, przez las, przez błonie. Powracamy! Powracamy! co się dzieje? Pobyt jak orkiestra baron Baran z więc jest wywijakitą rzadko? No wrócimy po swej matce te bliźniaki, Jacek z plackiem. Syneczkowie, dzieci przebacz matko. Do wiary, te dwa diabły płaczą Matce do luk padły, co za radość Doczekało się matczysko Warto by im skórę złoić I dostali już za swoje Pobłądzili, lecz zmądrzeją O i wszystko Jacek i placek Urwi połcie dwa i z zapiecka Z niewdzięcznym sercem w kraju, bajbaju, powrócili do zapiecka tam gdzie ich miejsce? Bo się zmienili od czupryny aż do piętni Bo im do pracy i nauki przeszedł wstręt Chodzą i pomagają w domu matce I, i Jacek i Placek O, jeśli pragniesz wyjść na ludzi szarły Bo nawet w bajce czoła trudzi się u kwiat Niech kot za piecem, bo na bajki mruczy Wiatr gnizcze w sośnie. Starsi pracują, a czarnia niech się uczy. A gdy dorośnie! Nie trzeba będzie, a księżyca z nieba kraść. żeby się prawdą, najpiękniejsza stała baś. Nie trzeba będzie, a księżyca z nieba kraść. żeby się prawdą, najpiękniejsza stała Dawaj.